Do finy 3 tygodnia 2015 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski jest ze mną również. Marek Mazurkiewicz, witam Państwa. Witamy dzisiaj z Zachęty w Warszawie. Tutaj odbywa się taka akcja zorganizowana wspólnie z Zachętą, z, jak to się nazywa, Narodowa Galeria Sztuki. sztuki. Zachęta do Wikipedii. Od godziny 12 trwa spotkanie wikipedystów i mieszkańców Warszawy, którzy są chętni, żeby fotografować zbiory, te, które są udostępnione do fotografowania, czy wszystkie? Nie wiesz dokładnie, jak to się odbywa. Chyba wszystkie, na które będą od nas chętni, żeby je zrobić, podejrzewam. No ja, jak przeszedłem tutaj przez salę, żeby trafić do tej sali konferencyjnej, w której na razie nikogo nie ma, ale będzie już niedługo sporo osób, No przypomniałem sobie, jak to fajnie jest w galerii, że tak ładnie jest, że to jest taka przestrzeń, która jest tylko po to, żeby oglądać sztukę. Na ogół jakoś tak ostatnio oglądam sztukę w różnych miejscach, w biurach, <głos> w galeriach handlowych, gdzieś tam jest jakaś sztuka też powieszona, a tutaj taka, taka czysta przestrzeń, czyste ściany, białe, ładne oświetlenie, wszystko skoncentrowane na, na, tej, na, tym, na, tym, na, tym, na tym dziele sztuki. I to tak sobie przypomniałem, że to jednak jest fajne przeżycie i tak już chciałem się zatrzymać tam, ale no, tutaj jednak dotarłem na razie. Jeszcze będziemy mieli chyba potem chwilę czasu, żeby tu obejrzeć co się dzieje. No trzeba będzie poświęcić troszkę czasu. Może uda nam się też nagrać kilka wypowiedzi do filmu, który robimy na temat Wikipedii, że Wikipedia to nie tylko encyklopedia, bo sporo osób tutaj właśnie wikipedystów też przyszło. To znaczy, ile osób jest mniej więcej, bo ty widziałeś, Marku. No nic, 10 będzie, podejrzewam, ale właśnie większość to są wikipedyści, chyba dwie osoby widziałem są nowe, może jeszcze ktoś w międzyczasie doszedł. Liczyłem trochę na to, że przyjdzie więcej osób z zewnątrz, tak żeby je można było zachęcić, tak żeby się włączyły, bo to też takie trochę promocyjne, nie tylko um, praktyczne. No liczyliśmy na to, że jednak zachęta ma siłę przebicia i że na fanpage'u jak się zapisało 150 osób, to że powiedzmy te 30 przyjdzie. No Fanpage y niestety mają słabą przebitkę. Kiedyś byłem na wydarzeniu, na którym się zapisało 70, przyszło 7, także tu też jak 150 przyszło 15, także jest w normie. Brakuje taki, takiej komunikacji. No Przez media się dowiadywaliśmy. Jakiś telewizyjny kurier warszawski informował o jakimś wydarzeniu. Teraz ludzie uciekają od tego, wchodzą do internetu, a tam nie ma informacji o takich wydarzeniach. I, i tutaj Zachęta też ma chyba z tym problem. To znaczy, jest, mam wrażenie, taki problem, że do ludzi trafiają tylko te informacje, co do których gdzieś zaznaczyli, że ich interesują, więc trudniej o informację taką przypadkową, przypadkową niezależną od moich wcześniejszych zainteresowań, chociaż są już takie y, algorytmy podobne w tych programach proponujących, książki na przykład w sklepach, że proponuję książkę zupełnie od rzeczy niezwiązaną, sprzeczną z poprzednimi wyborami, żeby może coś nowego pokazać. No to jest odwieczny problem, dlatego słucha się radio, bo się nie wiadomo na co się trafi właśnie. Słuchasz radia po prostu i nagle trafisz na jakiś temat, który może Cię nie interesuje, ale może Cię zainteresuje właśnie. To znaczy ja słucham podcastów, więc rzadko kiedy na coś takiego trafiam. Piotr Kaszkowski ostatnio powiedział, że radio teraz gra. Kiedyś się radio słuchała, słuchało. Też mi tego brakuje, że radio gra, a nie mówi. No, ale to KFM mówi tak, ale za mało. <głos> Dobrze, ale przejdźmy może do. Bo jesteśmy w zachęcie i tak trochę za dużo opowiadam o tym, ale powiemy jeszcze o nagrodzie dla Wikipedii. O nazwie użytkownika. Trwa dyskusja w kawiarence. Kryteria encyklopedyczności obiektów handlowych. To też dyskusja w kawiarence. Zmiany w trybie wyborczym. Kolejna dyskusja. Wybory stewardów 2015. To taka chyba najwyższa funkcja w Wikipedii, ale do, do, do tego wrócimy. I tydzień techniczny, który trwa od 17 stycznia. Oczywiście przypomnę, że notatki do naszej audycji znajdują się na stronie nowiny.podcasty.info nowiny 3 tygodnia 2015 roku. Nagroda dla Wikipedii prestiżowa, podobno nagroda Erasma. Ja nie znam szczerze mówiąc tej nagrody, ale no to skoro tak piszą nasi nasz rzecznik prasowy, Natalia napisała artykuł na blogu Wikimedia Polska. Może przeczytam fragment. 15 stycznia w dniu 14 urodzin Wikipedii. Holenderska Fundacja Premium Erasmianum ogłosiła, że to właśnie wolna encyklopedia internetowa została w 2015 roku wyróżniona prestiżową nagrodą Erasma, przyznawaną za szczególnie znaczący wkład w rozwój europejskiej kultury, społeczeństwa lub nauk społecznych. Fundacja uzasadniając swój wybór wskazała, że misja Wikipedii polegająca na udostępnianiu wolnej wiedzy jest szczególnie istotna w tych obszarach świata, w których wciąż jeszcze istnieje problem z neutralnością i otwartym dostępem do informacji. Podkreśliła również, że jej uważne i krytyczne nastawienie do źródeł hmm, oraz działanie na rzecz poszerzenia wiedzy odzwierciedlają ideały, ideały Erasma z Rotterdamu, patrona nagrody. No i jak myślisz o tej nagrodzie? Słyszałeś o niej wcześniej? Wcześniej nie słyszałem, ale podejrzewam, że powinienem, bo nasza wiki wskazuje, że jest od 1958 roku przyznawana, więc już kawałek czasu. Erazm też ma gdzieś tu był artykuł o Erazmie, że y, głosił, że człowiek y, jest z natury dobry, zaś zło pochodzi z niewiedzy, więc bardzo fajna idea, pasuje. O, to jest Ciekawe, bo ją dokładnie taki sam pogląd. <głos> zło to jest po prostu brak wiedzy. Tak, więc bardzo fajnie, że dostała Wikipedia taką, taką nagrodę pod taką ideą się podpisującą, tylko może jestem przewrażliwiony, ale w tym artykule na blogu razi mnie prestiżowa, jako nieneutralne sformułowanie. Ale to jest blog, to nie jest Wikipedia. Okej, okay. powiedzmy, że w związku z tym możemy na to przymknąć oko. Dobrze. Z, no, z okazji 15, 14 urodzin Wikipedii 15 stycznia było kilka spotkań również w radiu. Nie wiem, czy w telewizji coś też się odbyło. Nie wiem, nie oglądam telewizji. A co do radia, to zdaje się, że Ty też tam gdzieś się pojawiłeś. Nie ja, słyszałem jedynce. jeszcze. Jest nagranie? Jest na stronie Polskiego Radia, oczywiście. Okay, to będę musiał posłuchać. To zapraszamy. To trzeba tutaj dodać w takim razie też tego linka i gdybyś mógł do strony Wikipedii y, Erasma i, okay. i, i o tej nagrodzie też dodać, to, to to bym poprosił, żeby w notatkach wszystko było, bo dostaliśmy od słuchacza y, taką informację, że właśnie no nie wszystko umieszczaliśmy, więc teraz będziemy starali się być bardziej skrupulatni. Y, kolejny temat. Nazwa użytkownika. Trwa dyskusja na temat tłumaczenia na polski stron, które umożliwiają zmianę nazwy użytkownika, dobrze mówię? To znaczy, tak, chodzi o metawiki. Do tej, znaczy, jakiś czas temu było tak, że to normalnie działo się lokalnie na. Y na projektach językowych, czyli na polskojęzycznym między innymi. Od jakiegoś czasu jest silne nastawienie na konta globalne. W związku z tym postanowiono też tą procedurę przenosić na metawiki, żeby wszystkie działy się w jednym miejscu, żeby można było globalnie zmieniać. Globalna zmiana nazwy konta jest moim zdaniem genialnym rozwiązaniem. Jak zmieniałem sam nazwę konta, to miałem z tym straszny problem, że na każdym projekcie trzeba się było zgłaszać. W sensie i na Wikipedii, i na Wikinewsach, i na Wiki źródłach trzeba było o to oddzielnie prosić. Teraz to ma być jedno, w jednym miejscu robione, tylko problem polega na tym, że tam ta strona nie miała słowa po polsku. To jest jedna rzecz. No więc zaproponowałem, żeby może póki tam nie ma słowa po polsku, to robić to u nas lokalnie albo tam zrobić, przetłumaczyć to po polsku. No i w tej chwili już w zasadzie jest przetłumaczone, Szymon przetłumaczył także dzięki, dzięki za to. Ale przy okazji warto powiedzieć, że na, na, z tym, na Wiki, Wikimedia jest mechanizm tłumaczenia i jest strasznie, to znaczy jest bardzo mało rzeczy przetłumaczonych. Jest statystyka, gdzie wszędzie jest tam 15%, 20% przetłumaczonego tekstu, 5% w spodziewa na działy, tak? No ale mechanizm jest dosyć przyjazny chyba, prawda, Mecha... do tego tłumaczenia. Mechanizm jest moim zdaniem genialny. Strona jest automatycznie, znaczy jest podzielona na zdania, akapity i tłumaczy się pojedyncze akapity. Mm -hmm. Można usiąść, przetłumaczyć jeden akapit, jeden nagłówek, jak ktoś ma chwilę. Na, w dowol... znaczy Niestety nie ma tam dowolnego układu języków tłumaczenia coś takiego, co jest mi znane z Tatoeby, że mogę tłumaczyć na przykład z polskiego na, na Esperanto, w momencie, kiedy pierwotny użytkownik dodawał tekst po angielsku, a tam jest tylko, a w Wikimediach mamy tylko tak, że tekst po angielsku jest źródłem tłumaczenia mhm. i można tłumaczyć to na inne języki, co jest trochę, to znaczy to utrudnia o tyle, że no bo ty... jak ktoś zna niemiecki na przykład i wolałby z niemieckiego tłumaczyć. No z niemieckiego na polski już nie ma takiej opcji mhm. w tym momencie. To znaczy można sobie tą stronę otworzyć porównywać oczywiście, ale nie ma tego w ramach jednego mechanizmu. No, czyli pewnego rodzaju dyskryminacja jednak ciągle jest i takie no, faworyzowanie jednego języka. No Mam wrażenie, że dyskryminacja językowa jest w ogóle gigantyczna w tym momencie, że, że pewne rzeczy w ogóle ludziom nie przychodzi do głowy, tak, że można pewne rzeczy y, zrobić bardziej w sposób uniwersalny językowego językowo, nawet wikidane, które z założenia są uniwersalne językowo i mają dobrze zrobiony mechanizm artykułów, to znaczy elementy mają numery, a nie nazwy, to już na przykład strony projektowej, strony pomocy są pierwotnie po angielsku tworzone jako podstawowa wersja i z angielskich ewentualnie są tłumaczenia. No może tak się zdarzy, że jakieś przełomowe odkrycie te w rodzaju komputera i oprogramowanie do tego komputera wymyślone zostanie nie w anglojęzycznym kraju, tylko w, na przykład w polskojęzycznym kraju. Jeżeli zostanie w polskojęzycznym kraju wymyślone, to i tak nic to nie da, dlatego, że zdaje się, że ministerstwo punktuje wyżej czasopisma anglojęzyczne, tak? Nie, ale chodzi mi o odkrycie w rodzaju, takie jak właśnie, no bo skąd się wziął ten angielski taki powszechny i taki właśnie na, na, na przodzie, taki faworyzowany. No właśnie stąd, że parę takich wynalazków powstało w języku angielskim i one były najbardziej rozwi rozwijane. No i przeniknęło to do właśnie do, do, do internetu jako język obowiązujący. Gdyby taki wynalazek właśnie z, z, był stworzony w Polsce, to być może być może ten język albo w Chinach. Obawiam się, obawiam się że gdyby dzisiaj był stworzony w Polsce, nie wiem, jak w Chinach, jakie w Chinach do tego jest podejście, to zostałby opisany, opublikowany po angielsku, w związku z tym... No, dzisiaj tak, bo już są pewne tak. zaszłości, natomiast no, w latach 70 powiem ci, że języki dzieliły się, był język dyplomacji był francuski, język techniczny to był niemiecki, a język, no nie wiem, do czego angielski służył. W każdym razie te dwa były szczególnie tak wyróżnione i wszystkie opracowania techniczne były tłumaczone na niemiecki, wcale nie na angielski. Także to się zmieniło głównie przez rewolucję komputerowo-internetową. No, ale to taka dygresja. I, I co z tej dyskusji wynika? Bo jeszcze można wziąć udział w niej. Z tej dyskusji wynika, że instrukcja jest po polsku, a na razie wnioski są przyjmowane po angielsku. To znaczy, można sobie przeczytać po polsku tekst, ale napisać już, co się chce, trzeba po angielsku. No, ja jak zmieniałem nazwę użytkownika, zgłosiłem się do Mastiego po prostu i to było najprościej. Okej, okay, ale pisałeś do niego prywatnie, tak? Nie, nie na stronie tej, która tam wyma jest wymagana? Chyba tam napisałem, a potem do niego się zwróciłem, bo to jakoś długo trwało. No właśnie, to teraz ma być <grym> tak, że... Ym, Automat. Y, że, to, że to pierwsze, tak? Gdzie użytkownik pisze, to jest ta strona na Metawiki i ona jest obsługiwana w pierwotnej wersji po angielsku, więc napisać to trzeba po angielsku. A Mastici wtedy już zmieniał wszędzie czy na Wikipedii? To już chyba było globalnie wtedy, to znaczy jakoś to było na przełomie chyba jednego i drugiego, ale w każdym razie temat nazw użytkownika jako takich jeszcze tutaj nie, nie jest rozstrzygany, bo wiem, że był taki pomysł, żeby firmy mogły się nazywać, znaczy żeby mogły tworzyć swoje nazwy użytkownika. Zdaje się, że taka wersja już opowiązuje w, w anglojęzycznej wersji, tam nie edytuję, więc nie jestem tego pewien, ale było coś takiego faktycznie, że trzeba, tylko trzeba to zadeklarować, tak, że, dekla, że edytuje się w imieniu firmy i ma być to jasno napisane, tak, taką wersję przynajmniej ostatnią słyszałem, ale w polskiej wersji nadal mamy w zasadach zapisane, że nie ma na to zgody, była dyskusja chyba, żeby to zmienić, ale bez rozstrzygnięcia. Mhm. No bo jak wpisałem do Mastiego, właśnie Studio Cantus chciało mieć po prostu nazwę użytkownika Studio Cantus Bartek. No i chcieliśmy to zmienić, no bo właśnie myśleliśmy, że to jest niezgodne z zasadami, ale Marek Stelmasik, czyli Masti właśnie powiedział, żeby się wstrzymać, bo jest dyskusja na ten temat. Czyli nie ma rozstrzygnięcia i dalej nie wiadomo co. Ale czy to konto nie było zakładane na komu przypadkiem? No teraz globalnie się y zakłada konta. Tak, ale nadal jest gdzieś tam zaznaczona domowa wiki zdaje się bo jeże, bo zdaje się, że u nas jest taki wymóg, że jeżeli jest domowa wiki inna, to może być według tamtejszych reguł. Aha, czyli można sobie domową założyć w anglojęzycznej i wtedy może być ta nazwa. No tak rozumiem, chociaż <trym> podejrzewam, że jakby to był użytkownik, który edytuje tylko Polską, to też byłyby dyskusje, trzeba znaczy byłaby raczej stanowisko, że nie powinien mieć nazwy instytucjonalnej. No bo to się też trochę kłóci z tym, że no w firmie różne osoby mogą obsługiwać to konto, prawda? I trudno, żeby osobowość prawna miała... miała... Ale to moim zdaniem jest trochę sprzeczne, bo nie mamy wymogu, żeby os... konto było przypisane do osoby. Są, jest administrator, który ma konto obsługiwane przez dwie osoby, tak? Więc nie ma takiego wymogu, żeby konto obsługiwała jedna osoba. No, jak widać, temat jest większy niż tutaj zasygnalizowany, ale, ale fajnie, że te zmiany nastąpią. To znaczy, będzie można po polsku dokonać takiej zmiany nazwy użytkownika. To znaczy, tego jeszcze nie wiadomo, na razie będzie można przeczytać. No, to już jest bardzo dużo. To dobrze, te linki, żebyś tam e, tak, tak, już... nie, nie, nie zapomniał dodać. Ale ja rozważę. Minut. 17 minut, więc spokojnie. E, kryteria encyklopedyczności obiektów handlowych to jest kolejna dyskusja, o której którą mamy tutaj zaznaczoną w notatkach. Przypomnę, że notatki znajdują się na stronie nowiny.podcasty.info. Każdy te notatki może edytować, każdy może dodać swój temat, który go interesuje albo o którym coś wie, może coś tam napisać więcej. My takie tematy przeglądamy przed rozpoczęciem audycji. No i te, których możemy się podjąć, są, są prezentowane i jakoś komentowane przez nas. Zapraszamy również do komentowania i udziału w audycji wszystkich chętnych. Dzisiaj akurat jest taka sytuacja, że nie jesteśmy na żywo i z Szymonem nie mogliśmy się połączyć. On w Lublinie jest, nie przyjechał na, na dzisiejsze spotkanie. Myślałem, że będzie tutaj właśnie więcej nas i mam nadzieję, że wkrótce się pojawi kilka osób. Jest polimerek, jest Marta Malina-Moraczewska, nie wiem czy Krzysiek jest Machocki rzecznik prasowy nasz jest. Jest tutaj, był koło mnie powerek 38, ale poszedł teraz fotografować. Także zapraszamy do wspólnego tworzenia tych audycji. Na hangoucie można się z nami spotkać, można poprzez hangouta uczestniczyć nawet z daleka, ale zapraszamy również do studia. No, najczęściej jesteśmy w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7 w soboty po godzinie 12.00. Proszę o kontakt jeśli ktoś chce przyjść i, i o czymś ciekawym opowiedzieć. No właśnie, obiekty handlowe, kryteria encyklopedyczności. Czy obiekty to się domyślam, że to tak o to chodzi, że na przykład galeria Arkadia czy to jest hasło encyklopedyczne, tak? No to właśnie, o to chodzi. Właśnie trwa dyskusja. Tam były propozycje, żeby od tego ile sklepów tam jest, jakie sklepy, jaka powierzchnia y Jaki czas użytkowania tego? Jest kilka propozycji, dyskusja trwa, zachęcamy do, do, do udziału, chociaż mam wrażenie, że trochę jest to nieprecyzyjnie sformułowane, bo tam nie do końca y, mam wrażenie w tym jest ujęte, czy chodzi o warunki konieczne, czy dostateczne i nie jestem pewien, czy wszyscy dyskutanci mają takie samo stanowisko, o czym dyskutują. No może się tak zdarzyć, że ktoś będzie miał o kilka metrów mniejszą powierzchnię, jakieś centrum i żeby się znaleźć w encyklopedii to powiększy sobie. To sobie dobuduje, tak, no to też jest jakieś rozwiązanie, ale nie wiem czy Wikipedia ma aż taką siłę oddziaływania. No myślę, że ma, no, jeśli, zwłaszcza jeśli dwóch metrów zabraknie, no to, to czemu nie zrobić troszkę mniejszego parkingu na przykład. O dwa metry kwadratowe. Także zapraszamy do tej dyskusji. Jak ona się skończy? Chociaż może trwać długo pewnie. Może trwać długo, ale to myślę, że powiadomimy, jeżeli jakieś z niej zasady zostaną wypisane. Chociaż takie długie dyskusje mają niestety tą wadę, że potrafią się skończyć bez zapisów w zasadach. Czyli bez rozstrzygnięcia i w sumie dyskusja była nie wiadomo jaki wniosek. No właśnie, a czy mamy taką informację właśnie, co już jest encyklopedyczne, że piłkarze pierwszej ligi są encyklopedyczni i tak dalej, i tak dalej. Dla kilku dziedzin mamy takie wytyczne. Jak się przejdzie na stronę encyklopedyczności, to tam jest wypisane. Są te zasady, tak? Są te wytyczne dla poszczególnych. To znaczy, to chyba nie ma są rangi wytyczne. zasady, tylko zalecenia, ale nie jestem pewien. W każdym razie no są wytyczne i można sobie porównać, ale nie dla wszystkich dziedzin, ale no to przez analogię, tak. Na pewno są dla naukowców y, przewidziane takie zasady, na pewno jest ustalone, że profesor y, Belwederski no, no, no. jest, y, y, to wystarczy do bycia encyklopedycznym i jeszcze kilka innych tam osiągnięć też wystarcza, y, ale oczywiście jeżeli ktoś ma inne y, osiągnięcia, tak, to go nie wyklucza, bo można być na przykład tylko magistrem, ale na przykład dużo publikować i to też być może będzie wystarczające do encyklopedyczności, więc są, zwykle te kryteria są ustalane na zasadzie te i te osiągnięcia są wystarczające. No, czyli jeśli, jeśli jest, tak, no, ale, no, tak jak mówisz, to jest płynne, ale te wytyczne jednak pomagają, prawda? w dyskusji potem nad tym, czy usunąć, czy nie usunąć? No ja mam wrażenie, że y, średnio pomagają, w tym sensie, że y, ludzie się odwołują do tych kryteriów, często y, nie przypatrując się innym rzeczom, które nie są wypunktowane w mhm. tych kryteriach i być może to trochę dyskusję rozbija. Ja kiedyś myślałem o takim rozwiązaniu, y, do którego mi się jeszcze ludzi nie udało przekonać, mianowicie, żeby encyklopedyczność była określona w punktach. To by wymagało y, ustalenia długiej listy, za co te punkty miały być chyba przyznawane, nie, chyba nie do zrobienia. Y, ale mam wrażenie, że byłoby wtedy o tyle lepiej, że nie powtarzałyby się pewne elementy dyskusji, tak? że mamy ustalone, że za to jest tyle i tyle i sprawa jest jasna, tak? No tak, tam politycy też mają swoje jakieś zasady, że na szczeblu krajowym to już poseł jest. To tam mamy właśnie następny wątek chyba już o, o wyborczym trybie. A no właśnie, to przejdźmy do kolejnego tematu. Zmiany w trybie wyborczym, a to już dotyczy konkretnie chyba wyborów prezydenckich, które będą w najbliższym czasie już właściwie można powiedzieć za niecałe pół roku chyba. To znaczy, no jeszcze nie wiadomo dokładnie, kiedy do końca, do 6 lutego, zdaje się, jest czas na ogłoszenie, kiedy będą wybory, ale już się pojawiły biogramy kandydatów, tak, pani Ogórek ma swój biogram i jeszcze jeden człowiek, no i jest pytanie, czy ten biogram teraz wyrzucić, tak, bo w dotychczasowych zasadach mieliśmy zapisane, że kandydowanie nie jest wystarczającym powodem do opisania danej osoby, a pani ta nawet nie jest kandydatem jeszcze, bo jeszcze nie można być kandydatem, tak, bo jeszcze wybory nie zostały ogłoszone, a dopiero po wyborach można zgłaszać kandydatów. A no, z innych powodów też nie jest prawdopodobnie encyklopedyczna Pani Ogórek. Znaczy, bo tam próbowano, że jako, dziennik, znaczy jako naukowiec, żeby może ją uznać encyklopedyczną, ale też chyba się jeszcze nie kwalifikuje. No no. Ale z tego powodu, że dużo się o niej mówi w mediach, to, to, to, to nie, nie przysparza jej encyklopedyczności? Argumenty są takie, z którymi ja się nie do końca zgadzam, że to jest chwilowe. W związku z tym, jeżeli na przykład y, pa, ta Pani w ogóle nie zbierze tych podpisów, bo tam trzeba 100 tysięcy zebrać, to jakby ten, ten szum medialny będzie chwilowy. I bardzo często pojawia się ten argument, że chwilowy szum medialny nie może być wystarczającym y, wystarczającą przesłanką do encyklopetyczności. Skasowano y, artykuł o tej akcji oblewania się wodą, tak? Co, bo stwierdzono, że to jest chwilowy szum medialny. No to właśnie też będzie można skasować za jakiś czas. Yy, takie argumenty też się pojawiają, ale są bardzo krytykowane, żeby ustalać zasadę, że tymczasowo trzymamy, a potem skasujemy, jeżeli się okaże, że nie. No Więc... bo tu ciągle jest konflikt z, z Wikinios. tak naprawdę. Te, te wiadomości i takie biogramy być może powinny trafiać do Wikinios. Moim zdaniem, ten materiał na pewno powinien trafić do Wikinews w pierwszej kolejności. Tylko, niestety, twórcy nie są jeszcze do końca przekonani, że lepiej zacząć o newsach pisać w Wikinews. Jednak Wikipedia ma na razie, niestety, moim zdaniem, większy prestiż. Mhm. Chociaż y, Wikinewsy są, strona główna jest linkowana ze strony głównej Wikipedii i ma tam kilkanaście tysięcy odsłon z tego powodu, więc. Y, Zachęcam do pisania takich rzeczy na Wikinews, bo prawdopodobnie ktoś tam zajrzy. No właśnie, tam jakoś y, chyba nic się nie dzieje specjalnie. Nie wiem, śledziłeś ostatnio Wikinews? Pojawiają się co jakiś czas artykuły, ale tak y, słabo, słabo jest. No to zapraszamy do udziału w Wikinews. Mechanizmy podobne jak w Wikipedii, troszeczkę inne zasady. No, ale można na przykład fotoreportaż opublikować i to jest taka duża różnica. No, można fotoreportaż, owszem. Do, największa różnica to jest, że na Wikinews jest dozwolona twórczość własna, tak? To znaczy można publikować Komentarz. własne badania. Komentarz już tak gorzej, bo to ma być informacja o tym, co się dzieje, a nie o tym, co ja myślę na temat tego, co się dzieje. Czyli publicystyki nie za bardzo można uprawiać, ale, ale na przykład wywiady jak najbardziej. Wywiad jak najbardziej może się znaleźć. Mhm. No właśnie, więc jeśli ktoś ma ochotę wziąć udział w tej dyskusji, to zapraszamy. Na razie tak zasygnalizowaliśmy, że jest taka dyskusja. Wiem, że była też dyskusja na temat encyklopedyczności muzyków i ona się nie zakończyła żadnym powodzeniem, to znaczy nie ustalono konsensusu i w związku z tym były tylko jakieś sugerowane zalecenia, które w końcu no nie, nie uzyskały konsensusu, więc jak gdyby nawet nie są zaleceniami, no ale jakieś tam dzięki takiej dyskusji można wysnuć wnioski, jak układały się te opinie wikipedystów i tak można podejść do wszystkiego, myślę właśnie, jeśli ktoś się zastanawia, czy, czy pewna osoba jest już encyklopedyczna, czy jakieś hasło, jest już encyklopedyczne, czy nie, może po prostu poszukać takich dyskusji, które odbywały się i nawet jeśli nie ma zaleceń ustalonych w, właśnie w, w, no, już w takim konsensusie, no to, to i tak taka dyskusja dużo może podpowiedzieć, prawda? Może podpowiedzieć, chociaż ja bardziej bym się sugerował analogiami z tymi, które już zostały ustalone, bo w dyskusji pojawiają się różne propozycje i ktoś się może zasugerować czymś, co kompletnie nie ma poparcia w społeczności, poza tym dyskusje takie, o których mówisz, że były, trwały, trwały i w końcu nic z nich nie wyniknęło, to mnie strasznie... Drażnią. To znaczy no, jest to strata czasu gigantyczna. Yy, zdaje się, że na którejś yy, chyba rosyjskiej wersji jest w ogóle specjalna funkcja w społeczności przewidziana osoby zamykającej mm -hmm. dyskusję i podsumowującej ją. Czyli moderatora jakiegoś tam. Znaczy moderator, ciężko to, naz ciężko to nazwać moderatorem, bo moderator wtrąca się w dyskusję a to jest osoba, która po dyskusji stwierdza, jaki jest z niej wniosek. No bardzo, bardzo dobry pomysł. No ale jak rzeczywiście jest duża różnica, no to to może trudno sformułować taki wniosek. Bardzo trudno. Ja z, czytając dyskusję, bardzo często mam problem z tym, żeby z niej wywnioskować, jaki jest konsensus. No ale właśnie można się dowiedzieć, jakie są różne zdania na ten temat. To, to też dużo daje. Wybory stewardów 2015. Można zgłaszać kandydatury od 15 do 28 stycznia. Na razie mamy tylko jedną. Jeden użytkownik polskojęzyczny jest zgłoszony. Ale jeden to jest ten, który już był i jest pytanie, czy ma być dalej. Pundit. No, czyli nasz jedyny profesor, może nie jedyny, na każdym razie profesor z Wikipedii. I to będzie trwało głosowanie od 8 lutego. Dariusz Jemielniak, profesor Dariusz Jemielniak. I, i właśnie, głosowanie trwa, a zgłaszanie kandydatur. na, na razie zgłaszanie kandydatów, jeszcze do 28 stycznia. Także jeśli ktoś ma ochotę sam, albo kogoś zaproponować, to, to, to jest ostatni moment właściwie, żeby to zrobić. No i ostatni temat, o którym w tej części audycji opowiemy i chyba skończymy tę audycję na, tej, naszym, na tym naszym przeglądzie. Tydzień techniczny, który trwa od 17 stycznia, od dzisiaj. Tydzień techniczny, wydawałoby się, że to jakaś techniczna sprawa, ale to jest tydzień organizowany w ramach tak zwanych tygodni tematycznych. Czyli organizują się wikipedyści, wymyślają sobie, że na przykład w tym tygodniu warto poświęcić więcej czasu na jakieś konkretne zagadnienie. Często są to państwa albo regiony, a teraz wyjątkowo, wydaje mi się, że dosyć wyjątkowo jednak, tydzień techniczny, czyli poświęcony technice. Wcale nie znaczy, że technice takiej w Wikipedii, tylko chodzi o techniczne tematy ogólnie, czyli np. budowa maszyn, e, biotechnologia i mikrobiologia, no tego typu e, tematy. Ty widziałeś wcześniej taki temat, bo ja się pierwszy raz spotkałem z takim tygodniem tematycznym, jakimś, który by odbiegał od regionów, od jakichś takich ogólnych zagadnień czy krajów. Wydaje mi się, że wcześniej były tylko regionalne, ale nie bardzo śledzę tygodnie tematyczne, więc być może przegapiłem. A tutaj tak, no mamy długą listę czerwonych linków, więc warto zajrzeć, o już nawet niektóre są niebieskie, no proszę. także widać, A były czerwone? Podejrzewam, że skoro zostały tutaj wstawione, to były czerwone. Bo Instalacja takie... przeciwobladzeniowa na przykład. Tak, no temat na czasie. Chociaż dzisiaj trochę ciepło się zrobiło. 10 stopni. Y, artykuł jest prawdopodobnie nowy. Zaraz możemy to zobaczyć. No i tak, y, nie, 2014 marzec. To nie wiem, w jakim sposób on się znalazł na tej liście. Może wymaga uzupełnienia, bo jest bardzo malutki na przykład. I... A może też dlatego, że ma dwie edycje od tego czasu, obie w marcu, czy my tu mamy jakieś szablony się zastanawiają ostrzegawcze, nie, mamy definicję, jako bibliografię mamy jakąś stronę, Są drugą ciekawe, czy ona jeszcze działa, bo to jest, prawda, martwe linki są dużym problemem, no coś jest, tak, mhm. więc no zapraszamy do rozbudowy. Zapraszamy. Tygodnie tematyczne. Link przypomnę jest w notatkach do audycji nowiny.podcasty.info. Nowiny Tam można kliknąć po prostu w to, o czym rozmawialiśmy i przejść bezpośrednio do strony. Mam nadzieję, że te linki nie będą martwe nawet po dłuższym czasie. Y te linki będą martwe po dłuższym czasie, dlatego, że tam jest na przykład link do dyskusji w kawiarence, a kawiarenka jest archiwizowana w ten sposób, że tekst jest kopiowany na nową stronę i tam wklejany. Yy, no jak... Ale wtedy trafia jakiś odnośnik, zdaje się, że została zarchiwizowana ta dyskusja, czy nie? Nie. Ten link będzie po prostu kompletnie nieużyteczny za jakiś czas. Yy, jeżeli byśmy chcieli, żeby był użyteczny, trzeba by było linkować do konkretnej wersji yy... Wersji strony, i wtedy A, no byłby tak on stabilny. Będziemy, tak chyba będziemy robić. Ale on ma tą wadę, że w, y, jeżeli jest to zrobione nie przy, po zakończeniu dyskusji, to y, widać, tylko ten, widać tylko ten stan na moment zapisu. Mhm. Więc to też ma swoją wadę. Ja kiedyś walczyłem o to, żeby strony były, zapis żeby dyskusje były na oddzielnych podstronach i wtedy ta podstrona mogła być przenoszona do archiwum bez przenoszenia tekstu na inną stronę, mhm. ale ta propozycja też nie zyskała akceptacji jako zbyt skomplikowana no widać, że jeszcze wiele jest do zrobienia w Wikipedii, niewątpliwie no cóż, to to wszystko w takim razie, mam nadzieję, że uda tutaj się jeszcze kogoś spotkać, a ja chyba już słychać jakieś głosy nadchodzących ludzi także skończymy audycję, bo zaraz tutaj się zrobi głośno, już nie będziemy mogli sobie spokojnie rozmawiać zapraszamy do słuchania kolejnej audycji mam nadzieję, że za tydzień się spotkamy już w Młodzieżowym Domu Kultury był ze mną Marek Mazurkiewicz tutaj, dzięki ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia.